Państwo programu Głos Ewangelii. Agnieszka, reportaż Magdy Balcerak. Agnieszkę ja już znałam z widzenia wcześniej na cześć, cześć już parę lat temu gdy mieszkam w bursie, ale oczywiście e, ja mieszkam na pierwszym piętrze, ona mieszka na czwartym. Zaczęła do nas często przychodzić, siada, siadać po prostu w kącie. Mało mówi o swoich sukcesach w ogóle, nawet nie wiem jak do tego doszło, właśnie ona nikomu nie rozpowiadała, że, że, będzie, że będzie startować w eliminacjach. I po prostu był późny wieczór, siedzimy sobie, no i no oczywiście przychodzi Agnieszka, bo tu po prostu ludzie sobie przychodzą, siadają i No i siedzimy dalej, z coś tam z Moniką sobie dyskutujemy, cześć Agnieszka i dalej dyskutujemy i nagle Monika przerywa i do Agnieszki, jak Agnieszka? Agnieszka mówi, a no przeszłam, a, a Monika no coś ty i podskoczyła do góry i fajnie, gratuluję, a ja mówię zaraz, o co chodzi? A ten a Monika, no ona jest reprezentantką Polski w Eurowizji, bo po prostu o niej miała E, tak, po prostu przysz, przyszła, nic nie mówiła się do sobie w końcu w ogóle tak jakby nie zamierzała, nie zamierzała o tym mówić. E, zamiast upajać nie wiem jakim swoim sukcesem, ona zaczęła od razu myśleć właśnie o konsekwencjach, raczej, że ona będzie musiała podszkolić szybko swój angielski, ponieważ ona sama miała właśnie udzielać wywiadów po angielsku, nie, bez tłumacza. E, właśnie, że ona praktycznie nie ma nic oprócz tego, nie ma nic w repertuarze oprócz tego, co zagra na koncercie, co by można było tam na tych kolejnych eliminacjach zaprezentować, więc ona się musi praktycznie, nie wiem, miała niespełna miesiąc chyba na przygotowanie nowego utworu, to jest, to jest bardzo krótko. Od, od rana do wieczora było słuchać właśnie, jak grała ten utwór nowy, który właśnie miała przy, przygotować na półfinale. A teraz, proszę Państwa, wspaniały dla nas moment, występ reprezentantki Polski Agnieszki Grzybowskiej. Agnieszka zdaje w tym roku maturę, jest pomiędzy jednym egzaminem, a drugim w Liceum Muzycznym w Warszawie, ale teraz najważniejszy jest jej występ w finale konkursu Eurowizji. A tak naprawdę to Agnieszka przez przypadek, proszę Państwa, zetknęła się z perkusją w wieku 12 lat i tak zachwyciła się, że gra na niej do dziś. Z instrumentów Perkusyjnych, szczególnie upodobała sobie marimbę. Marimba, na której Agnieszka najczęściej ćwiczy, została przewieziona tutaj specjalnym transportem. Za chwilę wspólnie z orkiestrą symfoniczną z Lucerny Agnieszka wykona czwartą część koncertu na Marimbę i orkiestrę Neja Rosaura. Cała Europa patrzy teraz na Agnieszkę Grzybowską z Polski. Trzymamy kciuki. Agnieszka. A właśnie włączyłam telewizor, bo czekałam na film, no i jakieś tam coś tam grali, no co, tak sobie patrzę, bo akurat coś tam robiłam, no i tak patrzę, Agnieszka, nie, niemożliwe, to nie ona, gdzie tam, ale rzeczywiście, patrzę to ona, normalnie byłam, było w szoku, ciarki przyszły po mnie, ale hmm. też byłam w w szoku, mi się wydaje, że wszyscy byli tacy dumni, że w końcu Maciejowice zaistniały, że Agnieszka i w ogóle takie, by jej wcześniej doceniali, a teraz... Każdy odwrotnie. Tak kiedyś jechałam w autobusie z połową praktycznie jechały się we dwie. też na końcu aha, aha. autobusu i praktycznie połowa naszej podstawówki z klasy była. I właśnie powiedziałyśmy o tym. To też było wielkie zaskoczenie. Teraz wiem po co żyję. Dlaczego żyję tak naprawdę? Mmm sprawił, że żyję. Jaki jest cel w moim życiu. Tak jak wcześniej. Wcześniej głównie instrument był dla mnie takim sensem życia właściwie. Można powiedzieć non-stop tylko ćwiczenie, instrument, klapki na oczy. Ja chcę super grać. Tylko instrument, instrument, instrument i, i nic poza tym. No i starzyło się kilka rzeczy w moim życiu, które pokazały mi, przez które teraz wiem, że nie tylko to jest ważne, nie tylko instrument, nie tylko granie, ale wokół mnie y, są ludzie, którzy potrzebują mnie, których ja potrzebuję bardzo. Że jest Bóg, który jest kimś, kto jest blisko, kto nam cały czas pomaga, kto się nami opiekuje, kto jest naszym przyjacielem, y, pocieszycielem, jest kimś, kto nam wszystko wybaczy, kto, kto jest w stanie nam wszystko dać, jeśli tylko oczywiście chce, jeśli taka jest jego wola naprawdę dało mi to ogromną siłę. Nie granie, nie granie jest samym samym życia, nie, nie praca, nie pieniądze. Powiem, że nawet nie rodzina, ale, ale mógł, naprawdę. Kiedy w e, takich pytaniach do kwestionariusza do, do konkursu w Lucernie było pytanie właśnie, kto jest najważniejszą osobą w Twoim życiu? To było jedno pierwsze pytanie. Wszyscy wszyscy napisali, że rodzice i tak dalej, ale to jest taka sprawa, że ja mam wspaniałych rodziców, których bardzo kocham, ale teraz wiem, że oni też są od Boga. Że to wszystko jest dla od Boga, który dostałam. Że nawet moi kochani rodzice, którzy kochają mnie naprawdę mocno, bardzo mocno mnie kochają, to jest mimo wszystko namiastka tej miłości, którą Bóg do nas ma. Więc trudno mi jest sobie wyobrazić, jak, jak bardzo mnie Bóg kocha, jeśli rodzice mnie tak mocno kochają. I ja czuję się z tym lepiej. Jest mi lepiej żyć, naprawdę. Jest mi e, łatwiej, spokojniej. A, pamiętam kiedyś, Agnieszka mówiła, znaczy rozmawiałyśmy jakaś tak, taka była luźna rozmowa, i powiedziała, że, że kiedyś będzie wielka. Tak, tak. Co? Pamiętam to. Pamiętasz, jak autograf rozdawałaś? Tak. Co? Co? Tak, wszędzie, na całym każdym... świecie. Tak miałam to w kolega, kolega Bartek, który jej zawsze dogryzał, to kiedyś mi powiedział, zobaczysz jeszcze o mnie usłyszysz. Tak, pamiętam to naprawdę często Nie, to spójną i sobie mu to mu <laughs> naprawdę. Wydaje mi się, że wcześniej było troszeczkę inaczej, że wcześniej miała mniej sukcesów, a przynajmniej ja to tak odbierałam, a była bardziej taka zrozumiała. a teraz jest inaczej. Nie obnosi się z tym, że na przykład te sukcesy, nie wiem, że ona jest sławna, że rozpoznawana. No wiadomo, że jest rozpoznawana. I, ale nie przynajmniej zauważyłam czegoś takiego. Robi sobie tak z uśmiechem na twarzy podchodzi do tego. Wiem, że naprawdę dużą zmianę zauważyłam. Jest taka bardziej wesoła pełna życia. Wiem, że sprawia jej się jej to, co robi, teraz dużą radość. Naprawdę można z nią porozmawiać. Teraz właśnie. Coraz, taki mam troszeczkę lepszy kontakt, bo wcześniej po podstawówce troszeczkę się urwało, a teraz... Właśnie wczoraj się dowiedziałam, bo nigdy nie sądziłam, że Agnieszka może rozmawiać ze mną na temat wiary. No i wczoraj byłyśmy nad jeziorkiem, ona mi wyciągnęła Biblię. Ja tak w szoku wyborze, czy ja siedzę z tą samą Agnieszką? Byłam na konferencji chrześcijańskiej, na którą pojechałam właściwie. Zupełnie nie kierowana wiarą, nie kierowana jakąś chęcią poznania Boga, ale zwykłą ciekawością i chęcią pójścia na, na dobrą imprezę. I tam było takie nabożeństwo właśnie, gdzie dla mnie to było wariatstwo. Ja tych wszystkich ludzi miałam naprawdę za bandę wariatów. Kiedy, kiedy słuchałam moich koleżanek, kiedy śpiewają jakieś piosenki, Alleluja, Jezus i tak dalej. Ja patrzyłam na nie i jejku, no, no banda jakich, jakichś dziewczyn z jakiejś sekty, które wszystkim odbiło po prostu. Takie było moje podejście w pierwszej, drugiej klasie liceum, kiedy patrzyłam na to, co się w naszej klasie, bo dużo osób w naszej klasie się nawróciło. Ale, ale kiedy sama poznałam tych ludzi, zobaczyłam, że rzeczywiście wiarę i zasady, jakie Bóg nam dał, można wprowadzić w życie, i że ci ludzie rzeczywiście żyją tak jak, tak, jak jest napisane, że można żyć i że są z tego powodu o wiele szczęśliwsi, że są z tego powodu spokojni, no to dało mi to dużo do myślenia, dało mi to dużo do myślenia. Miałam duży mętl w głowie to był proces, to był proces, powolny proces przemyślenia, pewne wydarzenia, pewne rozmowy, bardzo długie rozmowy z moją koleżanką, moją przyjaciółką też. I nie tylko z nią, z ludźmi z Kościoła ogólnie. W momencie, kiedy zdecydowałam się właściwie, że, że, że tak, że chcę, żeby Bóg był ważny w moim życiu, tak naprawdę nie wiedziałam, ile to będzie dla mnie znaczyło. To było dla mnie takie, hmm, no Panie Boże, no jeśli jesteś, to to mi pomóż, ale tak naprawdę to ja nie wiem, kto Ty jesteś i co Ty możesz i, i, i po co to wszystko jest, no ale jeśli to jest tak naprawdę, że, że to się dzieje, co się dzieje i że to, co Ci ludzie mi opowiadają, to jest prawda, to ja bym chciała, żeby to była prawda. A tak naprawdę nie wiedziałam, co może być, co się może dziać i, i co to wszystko znaczy. I ja wtedy mówiłam, że Panie Boże, ja naprawdę nie wiem, o co tu, o co, o co tu chodzi co to, to wszystko ma znaczyć, ale, ale jeśli rzeczywiście to jest prawda i jeśli to jest dobre, to niech tak będzie. Z, Agniesz z Agnieszką Bogu bynajmniej nie rozmawiałam. Ja, ja rozmawiałam zazwyczaj z nią o ludziach. Ona, ona bardzo dobrze wyraża się o ludziach. E Nieraz, nieraz miała powód, żeby o kimś powiedzieć coś złego, ponieważ ktoś bezpodstawnie powiedział o niej coś złego. Jakby po prostu to było, to było kłamsem. I jeżeli to do niej doszło, no ona komentowała po prostu to, no cóż, ja mogę powiedzieć o sobie tyle, ile mogę i no nie, nie, nie, będę, nie będę nikomu nic więcej mówić. Ona ja mogła to po prostu jakoś inaczej skomentować. Nie, nie wyrażała się negatywnie o tej osobie, który, która właśnie nie wiem, powiedziała o niej coś, coś właśnie, coś złego, nieprawdziwego. E, bardzo szybko ją polubiłam, ponieważ często w rozmowie była bezstronna, jak ktoś, nie wiem, wyrażał się o kimś, nie wiem, plotkował czy coś, ona, ona, ona wyraziła swoje zdanie na czyjś tam temat, ale to było takie bezstronne. Nie trzymała nigdy niczyjej strony, e, unikała wszelkich konfliktów i to nie dlatego, że po prostu, nie wiem... Że, że była na to obojętna, tylko po prostu wiedziała, że ten konflikt zrodzi następny konflikt. Chociaż miała, miała do tego pełne prawo, żeby po prostu tak kogoś, nie wiem, ochrzanić. Poza tym jest osobą niesamowicie kulturalną, bardzo ładnie się wyraża. Jest osobą pełną entuzjazmu, co mi się też spodobało. Znaczy zauważyłam, że nie wiem ważne jest takie motto, właśnie Bóg jest ze mną, mogę wszystko i rzeczywiście ludzie mogą wszystko nie wiem właśnie czy to, czy to wynika z tego właśnie ta taka, bez, taka bez, bezstronność taka neutralność i nie wiem pew, pewnego rodzaju łagodność no poza tym jest bardzo otwarta na ludzi jak jej koleżanka właśnie Kasia, z którą mieszkała miały takie cechy wspólne właśnie były bardzo otwarte takie bezkonfliktowe no i, w, i właśnie, i, i Kasi też właśnie przyświecała ta dewiza Bóg jest ze mną, mogę wszystko. I, i rzeczywiście mogła. I to mnie właśnie tak zaskoczyło, trochę zastanowiło. No nie, nie wiem, wśród, wśród różnych ludzi się obracam i właśnie nie spotkam jeszcze takiego podejścia nigdzie, no właśnie wśród, wśród wierzących, że Bóg jest ze mną, mogę wszystko. Ja zawsze właśnie spotykam się z podejściem Boże, proszę Cię o coś tam, o coś tam, a potem, gdy już, gdy już to się stało, to, to nie było. Boże, dziękuję Ci za to. Wcześniej zakładałam, że, że powinnam być y, solistką najlepiej, albo grać świetnie, osiągnąć coś w dziedzinie muzyki, no żeby, żeby zaistnieć, żeby, żeby być szczęśliwą w jakiś sposób, można by powiedzieć. A teraz jest tak, że zrozumiałam, że niekoniecznie muszę grać, żeby być szczęśliwą, że niekoniecznie muszę być w jakiś sposób sławna, znana, popularna. Że niekoniecznie nawet muszę, gra muszę grać na instrumencie, na tym instrumencie, no bo może się tak zdarzyć, że za moment nie będę mogła grać. Wystarczy, że samochód mnie potrąci na pasach, na przykład, i, i już może się skończyć moje granie, ale wtedy to, wtedy to nie będzie tragedia mojego życia. Na pewno nie będzie to przyjemne, ale nie będzie to tragedia, która yy, w jakiś sposób zakończy yy, moje dążenie do czegoś. Na pewno znajdzie się jakiś intel, na pewno będę sobie w stanie. Może nie od razu, ale po jakimś czasie wytłumaczyć, że, że, że tak, że, że Pan Bóg tak chciał rzeczywiście, że chciał mi, że Jego cel y, jest inny, że ma w stosunku do mnie jakiś tam plan. I ja się nie boję, bo wiem, że ten plan zawsze będzie taki, jak, y, jak być powinien i najlepszy z możliwych. Przypomnę, że nie ma lepszego planu. Że nawet jeżeli mi się wydaje, że jest, to, to niekoniecznie. Zawsze mam rację. Agnieszka Grzybowska, jak mówiono po półfinale, taki motyl unoszący się nad marimbą. Agnieszka to znakomity przykład młodej artystki, która jest niezwykle muzykalna, w tym pięknie wygląda i stanowi z instrumentem jakąś taką zamkniętą całość. Jest to bardzo skromna dziewczyna, która po prostu uwielbia grać na Maringie i przekazywać tą radość gry publiczności zgromadzonej na sali. Teraz jej największym marzeniem jest znaleźć sponsora na kupno własnego instrumentu. Miejmy nadzieję, że to marzenie będzie się mogło niebawem spełnić.